Nie chcę odejść z miejsca, bez którego żyć nie mogę Minut trzeba z mogę, trzeba rano stawać z Bogiem Kochasz go człowiek więcej opuszcza gardy jemu Zależało byś pokazał jaki jesteś twardy Piękne chwili rekonstrukcje A zwrac mi przywódce Mówisz o tym co ludzkie Zawej skurwysyj swoje likwaty zwane kobietami Które mi chują bajere Kiedy nie są z nami, kiedy są Gdzie i indziej co nie trzeba mają w Są Co za kurwa rasa, jaka gryta czasem trasa Moja jest i twoja bona u gdzieś po jedna, bozia, się Księdwa, nie niby a nic nie dała Dała nam wybór, świat bólu i wygód Świat przygód, lagrów Pyta się o stród tych lagrów Jak to jest, gdy nie znamy, nami jest stres. Wszystko już rozumiem to Wychodziło z cudem, jak do tej pory, no mój wiek jestem zdrowy do głowy Wkładam przejwa, z te nerwa, przerwa, przydałabyś się od pierdolonych zmartwień Oczywiście wiem, że nikt nie da mi tak łatwo, że nie będzie do zrozumienia, dawałaś matko Teraz jestem sam w spokoju, w mój pokoju, lecz po to, by się skidarcza, ale zbieram moc do boju Do boju, bo się na nienawidzonych megrojów, teraz nie jej drogiej i do winy coś w tekstach I reszta, chcę piśni, przecież jesteśmy jak mam ciągów i jestem w domu Nie wiadomo, komu nie powierzam by tajemnic, nie, nie wiadomo czemu czasem wchodzę do ciemni Wchodzę, tam kurwa stoją mocno na tej ziemi A ci, którzy są do ludzi, są kurwa ciemni, a ci, którzy sądzeni są Ej, jakoś śpieni jak Moja wiara, moja miłość Moje wybaczenie dla osobie mi kochane Zostanę tu wolności Moja bez Czy ciemności To my wtedy gdy zdań, a nie ma, bo nie mogę nam odcony porozmawiać. Mawiać mam z Bogiem? O kurwa, co to znaczy pusta, zrumda O kurwa, co to znaczy? wasza jak kraczysz, zobaczysz, się natniesz Zmówię, swój patrzysz, no przecież Na swój głupoty mi pleciesz Za kilometr, kiedy dotrzesz na metę te zamknięte, marzenia, pragnienia dzieci nie, nie zmienia się nic Jak ten, co go tworzy, w obroży, Tu jesteś, też smaku na nakręskę Nie oddychaj, nie napukaj się tym, co tworzysz się. Bo ty swojej mieście rządź się na ziemi Nic nie zmieni świata tego, bo ty coś Ryj, podnieś ręce i się cofni A twoja o, chwila, o, twoje o, szczęście, o, twoja marihuana. Jest byle widziana. Dużo nieży odgana, od rana mam myśli, od rana zimny plushkizm. Bieda gleba kawałek mego chleba, Daje mi sytość memu ciału, twoją litość pierdolę, postoję, sam się nie bym ukoje. Kurwy chcecie mnie dojechać, nie ma na co czekać. Może trzeba spierdalać, gdzie jak i kiedy? Co zrobiłyby z gredy? Pierdolę to szczerze, co zrobiłbym ktokolwiek? Daję wodę dla mych powiek. I nowy dniem przebieg, ten sam co i wczoraj. Zmora tego Sprawa dla kogoś zabawa, papiero szarna kawa, nie dla mnie po to Ej, dawaj, dawać, ruszę tu monetanie, a nie dusza Ten świat człowieka od świtu porusza, zbucha dla dziwek niewiernych, na nachajcych tych co Miami Vice'y Skręcają sobie codzień na ulicach Ostrudy Z policyjnej agentury, słońce przesłaniają chmury A to narkotykowe, dochodzeniowe szedcze Będzie robić ściska, abym poczuł się leższym Ma jeszcze urodzice, sam pojebany jesteś Chcesz mi to wkręcić, to po tu zakręcić Dawaj samo nie możesz dalej pędzić